Naruto. Hey, what's Niesamowite. Nie spodziewałam się Judsu czwartego Hokage, ale to zbyt mało. Przynajmniej w wykonaniu tego genina. Oh. Tsunade wciąż jest silna. Ha. Pamiętam, kiedyś po jej ciosie przeleciałem ponad 100 metrów. Oh. Nie powinien był z nią zaczynać. Naruto, nic ci nie jest. Jiraiya, czy to ty nauczyłeś tego dzieciaka Rasengan? Ten Przecież jestem jego nauczycielem! O co chodzi? Co z tego? Ha! Tylko ty i czwarty Hokage mogliście go używać. Po co przekazywać go osobie, która go nie opanuje, głupcze? To fałszywe nadzieje. Podsuwasz mu głupie pomysły. Przez ciebie wydaje mu się, że zostanie Hokage. Pokażę ci na co mnie stać, poczekaj, zobaczysz, daj mi tylko trzy dni, a w pełni opanuję to jutsu. <głos> Uważaj co mówisz, mogę wziąć cię za słowo. Niech będzie, ja nigdy się nie wycofuję. To moje nindo, droga ninja. W takim razie może się założymy? Zakład? Daję ci tydzień. Jeśli w tym czasie nauczysz się tego jutsu, przyznam, że jesteś godzien zostać Hokage i dam ci mój naszyjnik. Ależ Tsunade, nie! Nie możesz tego zrobić! A zatrzymaj go, nie lubi błyskotek! Ty Kamoniu, to jest przecież naszyjnik pierwszego Hokage. Na świecie są tylko dwa takie. Ta błyskotka warta jest tyle co trzy kopalnie złota. Ja! więc zawarliśmy umowę. Dzieciak lubi pieniądze. Dobrze. Jednakże, jeśli ci się nie uda, będziesz musiał przyznać mi rację i oddać mi zawartość żarki. Ja, moja gama? Jedną chwilę! Ja. Sunada, co ty wyrabiasz? Jak mogłaś postawić na szyjnik? On nie ma żadnych szans. Idziemy, Shizune. Bez względu na sytuację nigdy dotąd nie postawiła naszyjnika? Nie musisz teraz decydować. Masz tydzień na odpowiedź, Dziedzictwo! Naszyjnik śmierci! Co jest? Kto to może być o tej porze? Dobra, już idę. Zar... Wiem, że jest późno, ale musimy porozmawiać. Tylko że ja chcę się wyspać, bo z samego rana zaczynam trening. Wiem o tym. Lecz najpierw muszę ci coś powiedzieć o naszej Niku. A także o Pani Tsunade. Ha, a co mnie obchodzi ta stara czarownica? Nie mów tak! Ona nie jest taka, jak myślisz! Nie masz prawa! Nic o niej nie wiesz! Wybacz mi, nie chciałam krzyczeć. Pani Tsunade nie zawsze taka była. Kiedyś była dobra, poświęcała się dla wioski, ale to się zmieniło. Wszystko przez ten dzień. E? Jaki dzień? No mów, co to za dzień? Wtedy straciła wszystko. Marzenia, nadzieje, miłość. Prawie nic jej nie zostało. Tylko naszyjnik i garść wspomnień. Zrozum, że ceni ten naszyjnik wyżej niż własne życie. To nie jest jakaś zwykła błyskotka, o którą można się założyć. Zakład to zakład. Zresztą to był jej pomysł. Pożałujesz! Jeśli sądzisz, że będziesz mógł go nosić, to się mylisz. To nie jest zwykły naszyjnik. Tylko Tsunade może go nosić. Jedynie dla niej nie jest niebezpieczny. Inni, którzy go włożyli, nie żyją. G masz już 12 lat. To dla ciebie. Hmm? Dlaczego wciąż dajesz mi prezenty? Nie jestem już dzieckiem. Nie chcę! Czyżby. Dla mnie jesteś. Tak czy owak, możesz go rozpakować. Na pewno ci się spodoba. Siostrzyczko, czy to jest ten naszyjnik? Tak, należał do naszego dziadka. Sławnego pierwszego Hokage. Kocham cię! <głos> Uznałam, że powinieneś go mieć. Dobrze wiem, że od dawna ci się podobał. Dbaj o niego. Będę dbał nie tylko na szyjnik. Dziadek troszczył się o całą wioskę. Ja również się nią zajmę. Na łaki. W końcu jestem wnukiem budowniczego wioski ukrytej w liściach. Ale pamiętaj, mężczyzna nigdy nie cofa danego słowa. Wiem. Obiecuję, że pójdę śladami dziadka. Będę dokładnie tak jak on. Zostanę Hokage. To moje marzenie. Nawaki, no, zdejmij opaskę. Na chwilę. A? Proszę, zdejmij ją. Mam dla ciebie jeszcze jeden prezent który pomoże Ci spełnić marzenia. Chyba nie powinnaś tego oglądać. Hmm. Co to za różnica? Ciało jest w takim stanie, że i tak nie rozpozna w nim swojego brata. Zamilcz, Orochimaru! Tak właśnie jest na wojnie. Shinobi odnoszą rany na polu bitwy, lecz nie ma tam nikogo, kto mógłby im pomóc. Niestety chłopak był nieostrożny. Zupełnie jakby myślał, że nic mu nie grozi. A dopiero wczoraj dostał taki cudowny prezent. Będę dbał nie tylko o ten naszyjnik. Dziadek troszczył się o całą wioskę. Ja również się nią zajmę. Dlatego proponuję, by ninja szli do walki w czteroosobowych zespołach. Aby zwiększyć szanse na przetrwanie grupy oraz na powodzenie misji, do każdego zespołu zostanie przydzielony, wyszkolony medyk. Musimy założyć specjalną jednostkę, w której będziemy szkolić ninja w zakresie lecznictwa. I to już. Od dziś straciliśmy zbyt wielu shinobi. Tak. Słowa Tsunade mają w sobie wiele prawdy. Jednak w tej chwili nie mamy nikogo o wystarczających zdolnościach. Trwa wojna. A takie przedsięwzięcie wymaga czasu i środków. Nasi wrogowie nie próżnują. Ach, to co mamy robić? W ten sposób stracimy kolejnych ludzi! Zgadzam się. Tsunade ma rację. Jeśli więcej naszych shinobi przetrwa wojnę, to śmierć tych ludzi być może nie pójdzie na marne. Czekaj! Dziękuję. Nie ma za co. Ja też tak myślę. Wiesz co, już późno. Może cię odprowadzę? O, ale czy nie powinieneś pójść? Mm -hmm. W drugą stronę. Nie kłopocz się! <śmiech> to żaden kłopot. Chciałem z tobą porozmawiać. Zresztą z tą drogą wiąże się wiele wspomnień. Kiedyś chodziłem nią po moją siostrę do Akademii. Kiedyś? Tamtej nocy, rok temu, gdy zaatakowano wioskę, moja siostra zginęła. Więc on też. Jesteśmy tacy sami. Znowu wejdziemy na terytorium wroga. Czy patrzenie na ginących towarzyszy naprawdę jest obowiązkiem Shinobi? Właśnie. Wszędzie jest śmierć. Nie daje nam spokoju. Oddałbym swoje życie, gdyby miało to pomóc tym ludziom. Bardzo kocham tę wioskę i jej mieszkańców. Chcę ich chronić. Wraz z nimi chciałbym zbudować lepszy świat. Marzę o tym, odkąd zmarła moja siostra. Tylko to daje mi siłę. Zostać Hokage to moje marzenie. Dan. Weź go. Chcę, żebyś miał go przy sobie. Trzymaj się, Dan, nic ci nie będzie. Sunate, jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Nic nie rów, dan W środku ma tylko strzępy. Nikt mu już nie pomoże, nawet sam nim. Czekaj, bądź, nie odchodź. Nie odchodź. nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź. Nie, nie, nie. Wystarczy! <śmiany> Rozumiesz, Naruto? To ją zmieniło. To, co się stało, dręczy ją do dziś. Dokąd idziesz? Wychodzę. Muszę zacząć trening. Szampana. Co za niespodzianka! Jesteśmy zajęte. Nie bądź taka. Nie cieszy cię mój widok? <śmiech> Mistrzu Jiraya? Shizune, czy byłabyś łaskawa zostawić nas na chwilę? Bardzo długo się nie widzieliśmy. Poproszę specjalność szefa kuchni i coś do picia. Już się robi. Dziękuję. Mistrzu Dżiraja. Proszę. A, świetnie, o to chodziło. Nie sądziłem, że po tych wszystkich latach wciąż będziesz nosić ten maszyjnik. Podejrzewałem, że już dawno temu przegrałaś go w karty. To jedyne, co ci po nich zostało. Myślisz o nim? To znaczy? O tym Naruto. Raczej nie. Jak można walczyć z dzieciakiem? Przecież on nie ma szans opanować tego jutsu w ciągu tygodnia. Co to za zakład? Czemu jesteś taka smutna? Smutna? Nie wiem o czym mówisz. Kiedy masz się spotkać z Orochimaru? Wystarczyło spojrzeć na Shizune. Nie wiem, co ci zaproponował, ale musisz być ostrożna. Bardzo ostrożna. Pamiętaj o byłych Hokage i o tym, co zrobili dla wioski ukrytej w liściach. Tylko dzięki nim nasza osada przetrwała wszystkie zawieruchy. Oni, aby zrealizować swe marzenia, byli gotowi położyć wszystko na szali, nawet własne życie. Rezygnując z tych marzeń, przekreślasz znaczenie ich poświęcenia. Ach, po co ja to mówię? Przecież nie zrobiłabyś czegoś takiego. W innym razie musiałbym cię powstrzymać. Nie mam już z tym nic wspólnego. Osoba, której nie obchodzi krzywda bliskich, nie zasługuje na szacunek. Ale ty taka nie jesteś. Chyba najbardziej z całej wioski troszczyłaś się o jej mieszkańców. Pamiętam dzień, gdy... Skończ wreszcie ten wykład! Ten dzieciak. Po co go tu ściągnąłeś? Zostać Hokage. To moje marzenie. Są podobni. Byliby w tym samym wieku. To nie tylko wiek. Zostać Hokage! To moje marzenie! Jesteś taki nieostrożny. Chciałeś się zabić. Jesteś geninem, więc w przypadku prawdziwej walki musisz się wycofać. Chyba żartujesz! Ja nigdy nie uciekam! Są bardziej podobni niż sądzisz To na nic Jestem wyczerpany Spróbuję jeszcze raz jutro O, moja głowa Co za noc Sunade zawsze miała na mnie zły wpływ Naruto nie wrócił. Pewnie trenował całą noc. Ha, mały wariat. No i... Wiem, jak zwrócić życie twojemu braciszkowi oraz ukochanemu. Zrobię to przy pomocy zakazanego Jutsu. Nie chciałabyś ich znowu zobaczyć, droga Tsunade? Co zamierzasz zrobić, gdy odzyskasz władzę w rękach? Tym razem wiosce ukrytej w liściach nie zostanie kamień na kamieniu. Sunade, Pomyśl o swoim bracie i moim wujku! To byłaby zdrada! Przecież nie możesz! Zapomniałaś o marzeniach? Przejdźmy do rzeczy. Sunade. starszyzna wioski zdecydowała cię mianować piątym Hokage. i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Michał Użykowski, Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Brygida Turowska, Paweł Szczesny, Adam Kruciński, Joanna Pach, Cezary Kwieciński, Anna Gajewska, Modest Ruciński, Tadeusz Borowski i inni. Biłem. Dlaczego znowu musiałem zaspać? Przecież dzisiaj upływa termin zakładu, a ja wciąż nie opanowałem tego jutsu! No cóż, muszę liczyć na szczęście. W końcu na tym polega hazard, no nie? W następnym odcinku podejrzana oferta. Wybór Tsunade.